Witam, Fantasmagieria, podkaz o grach komputerowych, konsolowych, popkulturze i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, odcinek 269 i mam, witam, właściwie mam przyjemność, e, witam Jego Ekscelencję, Lorda Ambasadora Wii Ser Sir Julesa. Witam, ale niepotrzebnie to mówiłeś. E, z, z, jak zwykle skromny bardzo się cieszę, że ja jego z ekscelencja... przenośnego pada <głos> znaczy mówisz, że zamiast iPada masz iPada z gałkami, znaczy, tak? Co, chciałem z jednej strony trochę zatęskniłem w sumie zagraniem, a z drugiej strony m, chciałem mieć tableta a ponieważ m, nie miałem ochoty kupować jednego i drugiego, więc coś dokonałem. bardzo okrętnie brzmi to wyjaśnienie że dla tabletu kupiłeś Wii U. Wczoraj zapowiadaliśmy to ostatnio. W ostatnim odcinku, w którym brałeś udział, że coś takiego może się wydarzyć. Nie spodziewałem się, że to będzie no tak na parę miesięcy przed świętym Mikołajem. A tu proszę No widzisz no, a tak wyszło. Z czego wyniknął ten impuls? Tak przyznaj się. Zobaczyłeś nową Zeldę, prawda, na screenach, mówisz wow! To. Nie, wiesz co, nawet ta nowa Zelda mnie tak jakoś nie, niespecjalnie sama w sobie niespecjalnie jakoś mnie zachęciła. Poza tym, że y, nigdy nie miałem konsoli w edycji y, limitowanej. No tak, właśnie chciałem to podkreślić, że jego ekscelencja nabył wersję deluxe. No nie, ale już nie mów tak do mnie jego ekscelencja, bo <suszę> mnie to denerwuje. Y, nie śmiela y, mnie jego, wasza y, wysokość. Limited edition. Limited edition. Y, no i co? No i... W, w, co mogę powiedzieć? No, jestem zadowolony z wydatku. No miałeś Wii dawno, dawno temu. Jak? Tak. Pod... Tylko, że problem, wiesz, ja mam wrażenie, że problem z Wii polegał na tym, że y, jednak ta różnica technologiczna była ogromna, jeśli chodzi o Wii, a PlayStation 3 czy Xbox 360. No tak. Tu mam wrażenie, że nawet jeśli. Okej, okay, to, to Wii U jest słabsze technologicznie niż PlayStation 4 Porównywalne pewnie z Xboxem 360 czy 360. Znaczy, znaczy Nintendo wyrównało do tej obecnej generacji. Tak. Yy, no to jest mam wrażenie, że generalnie, wiesz, ta, ta obecna generacja nie jest taka zła, no. Znaczy wydaje mi się, że okej, okay, no te gry będą pewnie miały znaczy, jeszcze... Jak się patrzę m, na niektóre gry, jak wyglądają, okay. y, Arkham City, jak wygląda The Last of Us, y, Forza Horizon, no to czy tak naprawdę potrzebujemy tej nowej generacji, czy tak naprawdę potrzebujemy jakiejś jeszcze ładniejszej grafiki? Otóż to. zatem mam wrażenie, że wiesz, na tym Wii wszystkie gry jednak są przeskalowane do tego 1080p i nawet jeśli ta gry działa, Nie wiem w sumie, czy Batman działa w 4K. Do eee, nie mi się wydaje, no, że... W 60 klatkach na sekundę i wiesz, i oczywiście to jest gra, która ja jest... Ja słyszałem, że wie... Batman chrupie, ale, ale nie wiem. Ty masz tego Batmana? Nie? Mam, mam. K zakupiłem go impulsywnie, ponieważ był tani, przeceniony. Ponieważ kochasz i... człowieka-nietoperza? właściwie nie, mam problem, żeby się w niego wciągnąć. Bardziej mnie ciągnie do Zeldy, powiem Ci tak. Bardziej mnie ciągnie do Zeldy, ale może dlatego, że ja generalnie wiesz, nie kupuję się Wii, bo to żeśmy o tym rozmawiali jakiś czas temu, nie kupuje się generalnie konsoli Nintendo po to, żeby grać w 90% mainstreamowych gier, aczkolwiek tacy wydawcy, jak na przykład wspaniały Ubisoft, bardzo dzielnie wspierają Wii U. I wiesz, powiem Ci, że no jest w tak, tym tylko coś... Że... Nie... Poczekaj, jest w tym coś niesamowitego, jak grasz w tego Batmana, Yy, znaczy nie mówię, że niesamowitego, weź nie chcę tak, bo ja mam problem, żeby się wciągnąć w tą grę, ale, ale może dlatego, że trochę z tego wyrosłem, ale jest w tym coś niezwykłego, jak trzymasz tego pada i te wszystkie gadżety, które ma Batman, możesz odpalać na tym padzie. No, jest to fajne, no, mm. musisz przyznać. No, nie wiem, czy nie, nie, nie, nie, miałeś możliwość... Miałem, zobaczyć, dotykałem, to bawiłem się e, no Wii U, w, acz, a, aczkolwiek nie posiadam. Benek kupił. Nie, słucham? po prostu w sklepach z grami są y, takie stand, Postawię. takie... Jest też ciekawe, bo na przykład w Polsce, słuchaj, yy, nie widziałem w żadnym sklepie typu jakiś Media Markt czy Saturn, nie widziałem mu Czy problem jest taki z Wii U, że, że Nintendo generalnie zostało. Nigdy nie było tak, tak stuprocentowo oficjalnie. Jedyna firma, która była przedstawicielem Nintendo na Polskę, no, jakby zakończyła tę współpracę. No, oczywiście, czy Nintendo zakończyło z, z tą firmą współpracę, no i w tym momencie y, jedyne Nintendo Wii U, jakie możesz znaleźć na rynku, to jest jakieś sprowadzane. No, czy, czy ktoś tam po prostu... Yy, yy, tak, który... ja, ja na przykład... Oczywiście ono jest tam realizowane, te gwarancje są realizowane przez tam sklepy, które się zajmują tym sprowadzeniem tego sprzętu, no ale co z tego? Ale nic, no nie, no. Chodzi tylko o to, że nie, możesz po prostu nie znaleźć tego, o czym mówisz, bo... Y, znaczy tych, tych standów, tych... tych, tych Miejsc, gdzie możesz po prostu zagrać na Wii U, zanim zdecydujesz się na zakup, dlatego że nikomu na tym nie, nie zależy. Jeśli ktoś chce kupić Wii U, to prawdopodobnie już o tym Wii U wiedział. Z jakich względów uznał, że chce mieć tę konsolę i sobie ją zamówił, kupił w jakimś tam innym sklepie, w którym jest. I ja nie wiem, jakie są oficjalne liczby. Na pewno są nieduże, dlatego że to ciężko, prawda? Nie wiem, gdzieś tak naprawdę stwierdzić, ile osób kupiło, powiedzmy, Wii U. W, na, na Amazonie, tak? Ile sobie sprowadziło. No, wiesz, ale w Polsce A ile kupiło oficjalnie w Polsce, przez na przykład, nie, jakąś Ultimę, jakieś inne sklepy. Ja kupiłem w Ultimie, oni zdaje się chyba sprowadzają tą konsolę z Hiszpanii. No właśnie, to jest czyli to generalnie... Ale oni Zastanawiają się, sami, oni się, czy napychasz statystyki hiszpańskie, czy to leci na, na polskie mm, nie konto? Wiem, nie wiem, ale wiesz co, jakby z Wisami to, mówiąc szczerze. Nie, no tylko ci mówię, że po prostu Nintendo Prawie nie istnieje oficjalnie w Polsce. Tak, no to jest osobne, Ale wiesz co, na, w tym sklepie Nintendo ceny są w złotówkach, więc... E, no właśnie. I to jest ciekawe, prawda? Jak, e, jak, opowiedz mi, jak to było? Przychodzisz ze sklepu, z konsolą, podłączasz ją. Opowiedz mi o tym, o tym pierwszym wrażeniu. No właśnie, z, ale co, no słuchaj, no, to wrażenie bardzo dobre, bardzo dobre. Konsola jest malutka, a to mi się bardzo podoba. jest długa, nie przyznaj jest się. Miejsce. Nie, wygląda jak taki troszeczkę dłuższy, wiesz, przenośny napęd. Myślę, jest... ona wydaje dwa razy dłuższa. Ona jest tak samo, powiedzmy, wąska, wysoka jak Nintendo A, jak Wii, Wii, ale jest chyba dwa razy dłuższa. Możliwe, mhm. możliwe. Nie, może to jest tylko złudzenie. No, to znaczy, ona jest taka mniej więcej troszeczkę większa od tego pada, no, wiesz. I co, i nie dostałeś żadnego Wii Sport w środku? Nie było. Nie, dostałem Zelda, stare. Mhm. I też jeszcze w wersji do ściągnięcia, więc... Nie może nie na płycie. No naprawdę, no. trochę kwas, ale... No nie ale... odstrzelasz tej Zelda, w, tak, w takim razie, zostanie do końca no, życia po prostu z to. Tak, A do wiesz, że do... wszystko, co robisz, jest przypisane, Takie twoje konto jest przypisane do konsoli. I przerzucenie mhm. w ogóle tego konta, tego wszystkiego, to jest jakaś podobno ciężka sprawa, więc nie wiem, jak to będzie. No czy są, no, ale okej, okay, ale nie, no nie mam takiego, nie, nie zamierzam, stary, przesiadać się na nowy Nintendo Wii U, stary, mhm. no. Powiem Tak. Mhm. Nie, nie wiem nie wy, jakbyście wiem, ją na przykład po roku sprzedać, może nawet wcześniej na Allegro czy coś takiego. No, jest, no wiesz, ja, ja jestem znany z tego, że y, lubię y, pozbywać sprzętu, który się kurzy, ale... To jesteś jak ten Józef, Kasonowa, Józef, który po prostu... Mi się ono podoba. Chyba nie no, generalnie, pasję. słuchaj... Ja, ja nie, Żeby było jasne, stary, ja, ja nie mam potrzeby grania w GTA V, nie mam potrzeby grania w 90% najnowszych gier, które wychodzą. Raczej interesuje mnie granie stricte casualowe i dlatego właśnie kupiłem Wii U, stary. Mm -hmm. Z Więc taką też grą świadomy, jak świadomy, dojrzały wybór doświadczonego, styranego życiem gracza, który... Mm -hmm. Widział już niejedno, z niejednego pieca jadł i który doskonale zna siebie, zna swoje oczekiwania, wie czego oczekuje od życia, i tyle. Czy jesteś takim prawdziwym mężczyzną, który wybiera Wii U? Dokładnie od tak. Pod jakiej kategorię, pod jaki podzbiór to podchodzi? To... Nie Czy wiem. Czy mógłbyś no, na przykład reklamować. No, e... Mi się wydaje, papirosy, że Wii U to jest y to... na przykład. Nie, ja nie palę. Yy... Także <clears throat> jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o Wii U, yy, to nie wiem, co jeszcze miałbym Ci powiedzieć. Nie wiem, no myślałem, że może podzielisz się jakimiś takimi pierwszymi wrażeniami z samej rozgrywki, jak się gra na takim tabletopadzie, yy, no, bo że... ja wiem, że to... No, czy czy jest... wygodniej, jest troszeczkę... Czy wygodnie ci się gra czymś, co jest po Super. prostu takie pięć razy większe od tradycyjnego pada? Nie, on jest wcale pięć razy większy, no. Bardzo wygod... słuchaj, no bardzo wygodnie się na nim gra. Jest lekki. Jest lekki. No nie, no to jest porównywalne. A bawiłeś się z tym przekazywaniem, prawda, ekranu, znaczy przerzucaniem głównego tak, ekranu na znaczy, mały ekran? No teraz gram, no bo siedzę w drugim pokoju, a telewizor gra w drugim pokoju, a ja sobie gram. Czyli to żona ogląda Miłość na Bogato, a ty sobie idziesz do pokoju ty, i grasz? Nie ma, ale więc teoretycznie, wiesz, powinienem siedzieć i grać, a nie z tobą nagrywać ten podcast, mówmy się, uh -huh. więc, więc doceń. To. Nie poświęcasz się też, wiemy. Spisz stary, więc... Wiesz, yy, Ale, ale, ale wiesz, to też między innymi świadomy wybór, no, bo jakby podoba mi się ta funkcjonalność z tym, ale to jest jednak, wiesz, to jest co innego, nie? Bo pamiętam, że mówiłeś mi o tym, że ale Jules, przecież możesz sobie kupić PlayStation 4, dokupić e, PlayStation Vita. Mhm. Też nawet myślałem przez chwilę o takiej opcji, ale... Ale nie miałbyś w co mnie... grać. Nie, Vita jest niewygodne dla mnie. Nie, to nie jest kwestia tego, że nie miałbym w co grać. Miałbym w co grać, ale... ale... Nie wiem, no jest to, to Wii U mi się jakoś bardziej podoba. No rozumiem. Czyli e, zamierzasz, e, nie wiem, bawić się w, w, w tę e, online? Jak się nazywa ten? miverse tak? Zrobiłeś sobie awatarka? Tak, żona mi zrobiła. Z, rysujesz tam już jakieś takie... Pytam cię, jaki powinienem mieć na jakiegoś byle jakiego mi tam kliknęła pierwszego z rzędu, a to jakiś wygląda jak jakiś, wiesz, japończyk zafro. Hmm. Ale nie wchodziłem tam, stary, na ten mi wersji i tak dalej. Znaczy, nie, nie, nie. znaczy potączyłem to wszystko do sieci. Fajnie to jest wszystko zrobione. Naprawdę w porównaniu z Wii to jest Nintendo zrobiło rzeczywiście, ale wiesz, no, dla mnie czas się trochę zatrzymał, nie? Bo, bo ja już wysiadłem dwa lata temu z tej generacji, więc nie wiem, czy tam coś zostało istotnego, yy, stworzonego i więc w jakimś sensie ten świat się dla mnie, zegar się dla mnie zatrzymał. Hmm. I tak jak porównuję, wiesz, te Wii U do, do, do Wii, no to generalnie jest rzeczywiście ogromny, ogromny, ogromny postęp nie? ze strony Nintendo. To już zupełnie inaczej wygląda. Ta konsola też ma, wiesz, mniejszo, mocniejsze podzespoły. Co jest bardzo ciekawe, co zauważyłem, że się bardzo słabo nagrzewa. Ale w ogóle Słabo nagrzewa. No to jest fajne, wiesz, no, Xbox to był gorący jak piec. Znaczy dla, zawsze dla mnie to, to, co było jeszcze bardziej istotne, to jednak hałas. I... No hałas też. No ta konsola jest cichutka, no. nic nie słyszysz. Xbox, jest... Xbox to był po prostu silnik odrzutowy. Z, z PlayStation nie jest jeszcze tak najgorzej, no, wiesz, ale też jest ja... daleko do ideału, jeśli chodzi o. Cicho, żeby, żeby też cichość. było jasne. Wiesz, poczekaj, żeby też było jasne, ja kupiłem, U, żeby grać w gry od Nintendo. I ponieważ one mi się podobały. Nie tylko. Czekam na nową Zeldę, tą faktycznie mhm. nową Zeldę, a nie odgrzewany kotlet. Ona wygląda zajebiście, stary. Ta grafika jest rzeczywiście... Mm, oczywiście jest ta grafika przestarzała, tak? Jakby w tym sensie, że że, wie, że dzisiaj już tak się nie robi, ale z drugiej strony to jest pewna konwencja graficzna i tym ta gra się broni. No nie? tak, bo oni bo, bo, ale teraz po prostu ją tylko do, dopieścili, podnieśli rozdzielczość. 1080p no, tak. zrobili 100 klatek na sekundę i to, Poprawili wiesz... Textury. Ale to też właśnie potwierdza, że w gruncie rzeczy to nie chodzi wcale tak do końca o, wiesz, o tą moc przerobową, nie? Bo generalnie gry już są tak zaawansowane. Już dawno jakby zdezaktualizowało się takie twierdzenie, że chodzi o tą fotorealistyczność. Mario nigdy nie będzie fotorealistyczny, bo by nie był Mario, no. ja sobie nie wyobrażam, wiesz, granie w Mario, który jak, Bob Hopkins taki. jak bohater Far Crya, nie? Albo jest, jest ta grafika, wiesz, na takim, na takim poziomie, jak... Jak, jak jak w Far kraju czy gdzieś, nie? Mhm. No, rozumiem, czyli y, bardzo się cieszymy, że wróciłeś z synu marnotrawny do grona grać gier wideo, tak już, już oficjalnie. Ym... Grałeś w Batmana, tego Arkham City. Arkham City yy, tak. Właśnie no, wyszła puszce... kolejna część. Jasne, wiem i dlatego chcę ją skończyć, ale muszę ci powiedzieć, znaczy wiesz, grafika jest świetna, yy... I co mogę powiedzieć? Znaczy, nie, w sumie Ci powiem szczerze, że nie rozumiem trochę tej, bo też się zastanawiałem, wiesz, miałem ten problem, jeszcze zanim przejdziemy do tej dyskusji, miałem ten problem, że ale Ty nawet mi mówisz, ale wiesz, stary to Teuju zaraz umrze, zaraz się skończy. Powiem Ci tak, nie do końca w to wiesz, żeby tak było, bo wydaje mi się, że też, że ludzie, którzy wiesz, będą chcieli grać casualowo i będą chcieli grać doraźnie, no może faktycznie w Polsce kupią PlayStation 4 albo Xboxa, wiesz, ale to wynika z tej naszej takiego braku dystrybutora. No, Wii PlayStation i... 4 przede wszystkim przemawia do graczy, graczy, a nie do graczy, nie graczy, czyli takich ludzi, którzy grają, ale niespecjalnie tak jak na przykład twój koledzy, tak tacy koledzy, o których mi opowiadałeś, którzy owszem kupują konsolę, ale niekoniecznie po to, żeby na niej grać. Wiesz, co mi chodzi, prawda? Wiem. I PlayStation to to jest... 4 przemawia do niej, bo to jest, to jest ta marka, która się kojarzy po prostu. Jeśli ktoś miałby kupić konsolę, to pierwsza myśl, myśl to byłoby Sony PlayStation. I, i, I to się udało tej firmie, e, się udało Sony jakby zaszczepić ten synonim konsoli, to jest PlayStation. E, później, prawda, no już dochodzą inne etapy, które, znaczy inne powiedzmy czynniki mogą sprawiać e, nie sprawiać tylko... Inne czyn... Od innych czynników zależy, dlaczego na przykład daną konsolę kupujemy i dzięki właśnie tym innym czynnikom i tej innej grupie docelowej tak niesamowitym sukcesem okazało się Wii, Nintendo DS itd. i tak dalej. I właśnie no, Wii U po prostu potrzebuje ten moment, ten, te, te kilka gier, kilka gier, które zdefiniują tę konsolę, ale tak naprawdę. Bo to nie o to chodzi, żebyś ty grał na przykład w taką grę, którą ja mogę grać, na dużej konsoli, powiedzmy na PlayStation 3, tylko że po prostu procesem. będziesz to miał ładun. dodatkową chodzi mapę. O to, że, że chodzi o to, żebyś zagrał stary w. Potrzebujesz Wii Sports 2. tylko dla. Nie chodzi to o to, żebyś zagrał w Monster Hunter. Chodzi o to, stary, żebyś zagrał, wiesz, w nową Zeldę, ale czy to będzie Wind Waker, czy. To ale to będzie musi być stary. taka nowa Zelda, która po prostu wykorzysta, nie tylko to, że masz, powiedzmy, konsolę, która I będzie grafikę, no, no i będzie. Będzie miała nową grafikę, tylko. Nie będzie, będzie, no jest zapowiedziana. Funkcje tabletu więc... no, się przydadzą naprawdę na poważnie. Więc. No nie, ale, ale wiesz, m... znaczy, ja mam wrażenie, że ty tak trochę próbujesz yy, strywializować ten fakt, że, że, że jest ta funkcja tak Nie, właśnie, chodzi o to, że ja bym bardzo chciał... Się wyda... Ale nie no, ale są gry... Słuchaj, ja ci polecę no, jedną grę, 4... jedną grę ci polecę, którą powinieneś się zainteresować. Yy, Zombie U. Nie, grałem w demo, nie Aha, no to... się... A byłem przekonany, że możecie zainteresować to, dlatego, że to jest jedna z tych gier, która wykorzystuje... Na pewne, no nie, ale Batman też wykorzystuje. Batman, ale sobie. Batman też wykorzystuje ten, ten właśnie mówię, i, i robi to kapitalnie, stary. Batman Arkham City. No tak, ale tak jak powiedzmy... O, dam przykład. Dlaczego mówię cały czas Wii Sports? Bo Wii Sports to jest, to jest taka gra, której nie dałoby się zrobić bez odpowiednich dodatkowych urządzeń, na przykład na, na, na kinectie bez... na Xboxie bez kinecta na PlayStation bez Mowa, że po prostu nie dałoby się takiej gry, tej gry zrobić, nie wiem, ze zwykłym, żeby grało się tam z zwykłym padem. Że cała ta przyjemność grania w Wii Sports polega właśnie na tym, że mamy ten wyjątkowy kontroler i gramy w zupełnie inny sposób w nią. W przypadku Wii U tak naprawdę to, co mamy, to mamy kontroler, który jest z zwykłym kontrolerem, ale ma ekran dotykowy w środku, ten tablet. I teraz jest kwestia, co możemy zrobić, żeby to nie były po prostu te takie gry plus dodatek jakiegoś tabletu, tylko żeby cała ta mechanika grania, zabawy, wręcz opierała się na tym, że mamy ten tablet i że mamy jeszcze parę innych rzeczy, które są bardzo charakterystyczne na Wii, U, tak, którego nie mają na przykład to, ja grałem, wiesz, to... i one. Tylko chodzi o to, że wiesz, ja grałem w, w demo tego zombiu i nie wiem, do czego zmierzasz jeszcze. Ja, ja bym to, przekonany, że zombiu to jest. Ja mam wrażenie, że, że zombiu tak samo możesz zrobić na Xboxie i na PlayStation. I nie wiem, czy nie popełniasz tego błędu, że. Ja, znaczy chciałbym, żeby powstała gra, która by pokazała tobie, bo mi nie musi tego pokazywać, mm. że, że ten tablet można wykorzystać w taki sposób, w jaki on nigdy nie będzie wykorzystany na innej konsoli. Ale mam wrażenie, że chyba nie takie było zadanie. Dlatego, że ja mam wrażenie, że to, to Wii U jest bardziej tak jak stacjonarny 3DS. Czyli mam dwa ekrany, Oczywiście, na jednym tak. ekranie... Słucham? Tak. Tak, tu się zgadza. Na, na jednym ekranie mam na przykład, ale wiesz, w Batmanie to kapitanie zdaje egzamin. Bo są gry, które że tak powiem, które wykorzystują to, że tak powiem w sposób, wiesz, mistrzowski, tak? Znaczy w tym sensie, że gram sobie w Batmana i na, jakby nie muszę wchodzić po żadnych menusach nic, wszystko mam dostępne. No wiem, czyli po prostu ten tablet taki, dodał ci tak naprawdę tylko wygodę, ale ja przeszedłem oba Batmany ale na na nie, nie, ale poczekaj, ale zmienił też jakby mój sposób postrzegania tej gry. Mhm. Bo ja jeszcze nie grałem ja nie grałem w Batmana Arkham City na, yy, na komputerze, ani na, na PlayStation trójce, czy, czy Xboxie 360. Natomiast grałem w poprzednią mhm. część, więc podejrzewam, że one się wiele nie różnią, jeśli chodzi o te konsole stacjonarne, czy, czy jeśli chodzi ogólnie tak. o takie wrażenie z rozgrywki. Mhm. Ale właśnie mówię ci o tym, że to jest zupełnie inna gra, w której odpalasz gadżety z tego tabletu i ten. Ten, ten tablet trzymany w ręku, wiesz, ten pad, który jest jednocześnie tabletem, sam w sobie jest pewnym gadżetem. Zmienia się jednak miło wszystko twoje, twoja imersja, sposób w jaki wchodzisz w tą grę, w momencie, w którym trzymasz jakby gadżet, sam w sobie ten tablet jest, ten, ten pad do Wii U jest gadżetem, mm -hmm. a równocześnie grasz Batmana, Batmanem, który sam jest, wiesz, postacią napakowaną tak. gadżetami. No właśnie, Więc, jak... tak, tylko że wydafianie... widzisz, tylko chodzi o to, że gdyby Coś... Batman, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale muszę to powiedzieć, że gdyby Batman od początku do końca został stworzony na Wii U i cały czas mieli w głowie to, że musimy właśnie wymyślać jak najwięcej takich fajnych rzeczy, tych gadżetów i tak dalej pod te specyficzne dla tej konsoli, dla tego specyficznego kontrolera tej konsoli, a nie adaptować grę z dużej konsoli pod inną konsolę, dodając no wiesz... te rzeczy, nawet jeśli one są świetnie się sprawdzają, ale masz po prostu wrażenie, że one, że bez nich też dałoby się grać, jakby ten, ten ta główna gra wiele by nie, nie straciła. No. Wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak jak powiedziałeś Nintendo DS. Ale ja zmierzam do tego, czy rzeczywiście o coś takiego chodzi, bo y, pokaż mi, bo ty mówisz ciągle o Wii Sports, nie? ale umówmy się, Wii, nie możesz zestawiać Wii Sports, znaczy nie możesz mówić o tym, że Wii Sports to jest, to jest z jednej strony, bo, bo wszyscy się z tego w gruncie rzeczy śmiejemy, tak, znaczy, bo Wii Sports nie, ja to nie jest Wii Sports. No tak, ale to nie jest gra dla nas. Ale tak? oczywiście, pokaż... że jest. No o, dobra, nieważne, ale chodzi mi o coś innego. Jak patrzysz, z jednej tak. strony mówisz Batman, a z drugiej mówisz Wii Sports. Dla mnie jest pewien dysonans, jeśli ale porównuję gra gra, no. taką i taką. No nie, ale dla mnie jest to pewien dysonans. Dlaczego? Dlatego, że stary, patrzysz na, yy, patrzę na Metroid Prime Corruption. Czy tego nie można było zrobić na... Ja bym bardzo chciał, żeby Metroid Prime... czy tego nie Nie, nie, ale daj mi to Czy tego nie można było zrobić na Xboxa albo na PlayStation? Można. Sterowałbyś gałką. Ale przecież był, Wiesz, bo pamiętasz, wtedy... pierwsze dwie części były na Gamecube. I one ale nie się cofajmy się do... do pierwszych dwóch części na Gamecube. tylko rozmawiajmy o grach na Wii. ja, no ja, ja nie wiem, ruchu, nie. Jak no jak... Dobrze, to wróćmy do... Nie, chodzi mi o to, że y, to... Bo wiem, wiemy, o którą ci chodzi część. Właśnie o Świetna, rewelacyjna. Tak. Ale, ale czy ono nie mogłoby powstać na PlayStation albo na Xboxa? Mogłaby, gdyby Nintendo... Ale uważam, że by tą... się mniej przyjemnie grałoby z tego, że masz właśnie Namczaka, że masz tego... To, to, to, to, to pe pewne rzeczy, które robiłeś... No ale tak. No tak samo. ja tak samo, jak no. dzisiaj gram na, na Wii U, gram w Batmana, to też uważam, że mi by się... No tak. Bo znam to doświadczenie, jakie mam na Wii U, mi by się mniej przyjemnie grało stary w no tą tak. grę na zwykłej konsoli, tak? Znaczy, bo właśnie mówię, że... że to... Jakby doświadczenie jednak na Xboxie ja trzymam po prostu tradycyjnego pada, a tu trzymam pada, który sam w sobie jest gadżetem i jednocześnie wcielam się w postać, która posługuje się gadżetami. Moja imersja stary w świat, w rzeczywistość serwowaną mi przez twórców Batman Arkham City wydaje mi się, że jest trochę większa. To być może. W tak. stopniu, rozumiem. Tak. Jeśli ja przez wszystkie komunikaty radiowe z, z, z, tego, z tego pada, które one dobiegają, to też buduję pewien klimat stary, mm. to też buduje pewne. Ja nie, ja nie zmierzam do tego, że chcę powiedzieć, żebyś też, żeby nikt mnie nie, źle nie zrozumiał. Ja nie zmierzam do tego, żeby jakoś nadzwyczajnie gloryfikować Wii U. Tylko też nie, nie czepiałbym się, bo powiedziałeś o zombiu, ale w Batmanie, na przykład w Zombiu, możesz trzymać tego tym padem, bo tam jest ten żyroskop i wiesz, ta kamera tak. się zmienia na parkę, którą świecisz. No, ale w Batmanie jest dokładnie tak samo. Przełączasz się w tryb ym, detektywistyczny. detektywistyczny i też dokładnie działa to na takiej samej zasadzie, jak to jest w Zombiu. Więc mam wrażenie, yy, czy te oczekiwania nie są. Yy, czy to nie jest. Yy... Czy to nie jest po prostu problem z tymi oczekiwaniami, które, o których mówisz. To znaczy, że to, to są oczekiwania nie do spełnienia. Bo jednak mimo wszystko ten, oczywiście ten pad jest, ale ta konsola wygląda już zupełnie inaczej niż, yy, mhm. to, to, nie jest już tak, to nie jest już taka rewolucja, ale w jakimś sensie też jest to rewolucja. Ja bym wrócił tak? do, tak, do jednej problem... rzeczy, o której wspomniałeś. Że to ma być takie duże Nintendo S. Yy, DS, przepraszam, Nintendo DS. Dlatego, że Nintendo DS też yy, na początku miało pewne problemy z jakby z odnalezieniem się. Ja... To jest, też, to jest też ciekawy problem. Ja pamiętam, stary, bo dla mnie to też było pewnego rodzaju odkrycie w tym sensie, że ja pamiętam, że dwa lata temu jak przestawałem grać w gry, nie wiem, czy już, było, już chyba było wtedy, czy, bo już wcześniej pewnie był 3DS, to ja pamiętam, że wszyscy skazywali Nintendo na kompletną porażkę z 3DS-em, że to w ogóle nietrafiony pomysł, nie ma gier, jest do dupy, kiła i mogiła, lepiej się powiesić. A dzisiaj czytam raporty, że ten 3DS jest w ogóle flagowym produktem Nintendo, się zajebiście sprzedaje i ogólnie Nintendo na nim najwięcej zarabia. Ale to tylko dlatego, że siła w ogóle Nintendo DS-a, no, bo tak naprawdę, do czego się sprawdziło Nintendo, Nintendo 3DS, to, to było Nintendo DS, ale z jednym ekranem, który był w 3D i ciut lepszą grafiką. Ja powiem ciut lepszą, dlatego, że to naprawdę jakby wypadałoby, żeby ten skok jakoś się był większy, ale to nie, nie, nie o tym chcę powiedzieć, tylko, no, tylko nie chodzi nie o nie to, podać... że ludzie potraktowali Nintendo 3DS jak kolejny model DS-a i tyle, i część ludzi się przysiadała, tak jak przysiadała się z, z Nintendo DS na Nintendo DS Lite to później na Nintendo DS a i później Nintendo DS XL i tak dalej, tak dalej. Jakby to jest po prostu takie coś jak ktoś, kto ma iPhone'a, tak, zmienia powiedzmy co roku czy co dwa lata model na nowszy, ale generalnie nadal ma tego iPhone'a, więc z Nintendo 3DS ja bym patrzył na to po prostu, jak, jak kolejną, yy, znaczy, no bo to jest w sumie, no nie, tam kolejna yy, wersja DS-a, ale właśnie ta idea, która tak yy, w pewnym momencie yy, yy, z, yy, tak zaskoczyła, tak, że, ten, że to, co zaskoczyło właśnie, to było to, że nagle okazało się, że znaleziono te gry, albo te... te, te, te. No, można powiedzieć, że po prostu nagle okazało się, że ludzie zrozumieli, dlaczego Nintendo DS jest wyjątkowe. Dlaczego Nintendo DS, mimo że na przykład ma gorsze bebechy niż PlayStation Portable, jest lepszą konsolą. I dlaczego na przykład gry są wyjątkowe na Nintendo DS? I jest tyle perełek, które powstało. Tyle tak, tak specyficznych y, tylko dla DS gier. O, ty masz DS, a ty masz. Mam, mam, mam. I Wiesz, no, na przykład masz też Zeldę, no żeby powiedzmy skorzystać z tego przykładu, w której e, praktycznie w całości sterujesz tylko tylko rysikiem po tym ekranie dotykowym. I, w, i, mm -hmm. to jest, i ona jest tak wyjątkowa właśnie pod tym względem, że nie, no, nie zrobiłbyś tej... tej, tej, tej gry no Na PlayStation. Wydaje mi się, że chyba tak, tak by nie było. Znaczy w tym momencie, się, kiedy masz żebyś... telefony y, y, z ekranem dotykowym tak rozpowszechnione, to jeśli by Nintendo chciało zrobić jakąś konwersję na na, na iPhone'a, czy na, na telefon z Androidem, czy na cokolwiek innego, to mogliby. Ale wtedy to było coś wyjątkowego. Kiedy Nintendo była że... popularność, to jeszcze nie było. Tych, tych iPhone'ów. Tak. E, no, słuchaj, no. mi się wydaje, że kwestia jest tego rodzaju, że po pierwsze, o tym co powiedziałem na początku, czyli nikt nie kupuje Nintendo po to, żeby grać w GTA V albo w produkcje mainstreamowe. To po pierwsze. Po drugie. No bo już mają konsolę, wiesz, do tego, tak. Po pierwsze, tak. Jeżeli jesteś. Wiesz, ja też się na tym zastanawiałem i gdybym był zainteresowany tego rodzaju grami, no to pewnie poczekałbym i kupił PlayStation tak. 4 albo Xbox One. Może kiedyś kupię, nie wiem. Wiesz. Ja, nie, ja mam zasadę, że nigdy nie mów nigdy. Ee, więc to jest jedna rzecz a druga rzecz jest taka, że jednak mimo wszystko yy, ja czekam wiesz, no, ja czekam na nowego Metroid'a który na pewno wyjdzie na Wii U, bo musi wyjść czekam stary na yy, czekam stary na yy, nową Zeldę czekam na, na Marianów, kolejne gry z, yy, wiesz, Metroid z... w ogóle to by była taka gra, która bym nie mogła przekonać do Wii U dlatego, że Corruption no, jest jedną z, z najlepszych gier, jakie grają na Wii to ciekawe, bo mi tego nigdy nie mówiłeś. Się ja ja, ja, ja razy Ci mówiłem. Tej, I przyznałem nie, się, się ostatnio nawet mówiłem Ci półki, moi, moi wstydliwy... Nie się, masz wstydliwy sekret Ci mówiłem, że nigdy nie ukończyłem Corruption. No właśnie, bardzo wstydliwy, bo ja ukończyłem tą grę i byłem... Dla mnie w ogóle gry Nintendo, podobnie zresztą jak Zelda. To jest niesamowity miks dla mnie, tego, co mi się strasznie podoba. Z jednej strony trochę Tomb Raidera, trochę jakiejś przygody, trochę, wiesz, otwarty świat i tak dalej, jak już używamy takich, wiesz, hmm. gra piaskownica, Yy, gra, gra. gra gra i tak dalej, to jest wiesz, to jest świetne, nie? To jest z jednej strony naprawdę, naprawdę kapitalne, a z, a, z, a z drugiej strony, mm, że tak powiem no, zupełnie inna jakość, wiesz, no, zupełnie inne mm. gry. Ja, ja, ja bardzo żałuję i smutno mi za jak o tym myślę, że Red Steel 2 tak słabo się sprzedało. Tak fantastyczna gra właśnie od Ubisoftu, tak chwaliłaś Ubisoft, zawsze. No tak, bo Ubisoft w dalszym ciągu wspiera Nintendo. Tak, genialna. Mocno, grę, I, jeśli chodzi o mechanikę. Też, i, i, i jest Tak, jeśli chodzi o mechanikę, fabułę nawet można powiedzieć, że miała bardzo ciekawą, ale ta gra była kwintesencją tego, co można było robić właśnie na Wii U. i jeszcze dzięki temu dodatkowi Motion Plus, no wręcz e, ta imersja, o której tak też wcześniej wspomniałeś, te, ta, ten poziom interakcji tak zyskiwał i dla mnie to była jedna z najlepszych gier właśnie na Wii U. kolejna jedna z, z tych, tych gier perełek, dla których właśnie cieszę się, że, że nabyłem tą konsolę i dla mnie to jest po prostu przykre, że gdzieś tam te gry, naprawdę perełki, one gdzieś komercyjnie e, nie, nie odnoszą sukcesu i to automatycznie jakby przecina, e, znaczy jakby odcina tą dalszą możliwość powstania kontynuacji albo jakby rozwoju tego, że nie będzie jeszcze lepszej, jeszcze bardziej rozbudowanej wersji Red Steel 2 na przykład na na, Red Steel 3 na, na, na, na Nintendo Wii U i nad tym ubolewam, że AK... Ale może będzie Red Steel 3 na Nintendo yy, yy, yy, właśnie na Wii U. Dlaczego? Może będzie właśnie na ja Wii Ja bym bardzo chciał, tylko że właśnie no, pytanie, czy im się to kalkuluje. Oni, oni mogą dojść do wniosku, że okej, okay, o ile konwersja nie będzie ich drogo kosztować, wykonanie portu nie będzie drogo kosztować, to będziemy spierać no tak, na, ale... na Wii U. Ale zwróć uwagę, wiesz, mój kolejny też powód jest zakupu i był też taki, że jest dużo świetnych gier jeszcze z czasów Wii, które można kupić za zupełne grosze dzisiaj. Wystarczy podłączyć Wii i Nunchaka mm -hmm. i można grać naprawdę świetne tak. gry. Okej, okay, one nie będą wyglądały zajebiście graficznie, ale wiesz, to jest, to jest Nintendo, tak? To jest firma, która mówi o tym, że jeżeli oczekujesz jakichś graficznych wodotrysków, to nie tutaj, no, to, to nie tędy droga. Mm -hmm. Tutaj dostajesz... Coś co, się, coś, co podchodzi pod termin gameplay, feeling jakiś, wiesz, związany z grą i tak dalej. No nie no, Ogólną jest... satysfakcję i przyjemność, wiesz, płynącą z gry. I wydaje mi się, że wiesz, że, że to jest trochę inne w ogóle podejście do, znaczy ja, ja do tak, gier, z, do tworzenia z, gier. Z perspektywy osoby, która jest troszeczkę bardziej na bieżąco, to kiedy widzę pewne działania... Bo no dziękuję, ty... że musiałeś to tak, powiedzieć, musiałeś, bo tak. oczywiście musiałeś tutaj... Mówi, że to, że... A skąd wiesz, że ja nie jestem na bieżąco? No, no przecież skoro powiedziałeś, że, że ja miałeś przez... dwa lata przerwy. No ale jednak może to jest kokieteria z mojej strony, bo jednak pamiętaj, że... Ale ja zawsze eks ekscelencję, ja wiem, że to jest kokieteria. Eks ekspertem wszystko. się nie bywa, tylko ekspertem się jest. Tak, to jest po prostu... To jest jak znamie przy urodzeniu. No, po prostu ani nie zmyjesz tego, ani tylko przesłonić można najwyżej. Ale yy, chodzi mi o to, że Ostatnie działania Nintendo no, były takie nie do końca przemyślane. Jakby brakowało tej siły, którą Nintendo wcześniej miało, w, jakby w promowaniu siebie. E, na E3 czy na, na, na innych takich większych targach po prostu gdzieś dali się zagonić w, w róg, taki w ciemny róg, właśnie przy, t, t, tym nowym generacjom. Że, y, okej. Okay, nie zdecydowali się, żeby na przykład, nie wiem, zrobić czegoś z pompą, tak, nie zrobić jakiejś dużej konferencji, czegoś zapowiedzieć. Gdzieś tam, prawda, pokazali, że okej, okay, będziemy robić nową Zeldę, to oczywiste, będzie nowy pewnie Mario i tak dalej. Nowe gry, nie wiem, nowe Mario Kart, ale nie było, nie, wiesz czego nie było, że nie było takiej, taki, nie, nie było czuć tej mocy, nie było czuć, że to jest Nintendo, które, które jeszcze niedawno było na szczycie, Teraz to jest Nintendo, które próbuje jakby utrzymać się wiesz, na, na powierzchni. I być może to będzie tak jak z poprzednimi konsolami. Pierwszy rok, powiedzmy półtora, to będzie takie zdobywanie jakiejś tam bazu użytkowników, ale w pewnym momencie, właśnie być może, kiedy wyjdzie nowy Metroid yy, albo nowa Zelda, no, no to będzie tak, że po prostu nagle ludzie się rzucą na tę konsolę, i nagle, dzięki ale temu... Ale zauważ, że jak wyszła teraz Zelda, ta Wind Waker, to jednak ta, ta sprzedaż konsoli dość mocno ruszyła. No, oczywiście to jest takie impulsywne. No na pewno, ale, ale tylko że większość nie. osób być może kupuje Wind Wakera z sentymentu, bo już grała w tę grę wcześniej, o ile się nie mylę. Ona chyba jest edycją z GameCube'a, tak? Znaczy, tak, to... tak, tak, to jest to, to masz rację. To jest oczywiście remake, ale ja nie grałem, bo ja nie miałem GameCube'a i dla mnie to... Ja gram w tę grę A po Ciemy, To jest pierwszy raz, tak. Ale wiesz, dla mnie to jest fascynujące, że ta gra, to jest dokładnie ten sam zestaw dźwięków, który był w, w Zeldzie Twilight Princess. To jest, wiesz, to jest dokładnie... No, no, krążę anegdota, że śmieją się, prawda, że ta, ta wersja y, y, powstała w ciągu sześciu miesięcy, więc nie można oczekiwać, że, prawda, nie wiem, wiele rzeczy od nowa wykonano. Nie, no po prostu poprawili to, co mogli poprawić i, i wydali, no. Nie, do, tutaj, ale tu chyba nie ma żadnej jakiejś, że coś jest... Trochę rzeczy jest zmienionych z tego. Ja nie grałem, nie mam porównania, ale z tego, co czytałem w recenzjach, trochę rzeczy jest zmienionych. Grafika jest poprawiona, cienie są jakieś nowe oświetlenie, jest to jakoś inaczej zrobione. Podobno konsultowano z Skytekiem pewne rzeczy. Zresztą te twoje żarty na poziomie, wiesz... Gimnazjum. Damian, Karol Strasburg, Gerda Dachman. Mhm. Damian Barł, Karol Strasburger Polski Branż G. Ale powiem ci, że ja mu zazdroszczę. <głos> Komu? Nie, Karoli, czy... Karolowi Strasburgerowi. Karol. Ciekawe, czy ktoś kiedyś próbował wydać w formie książkowej te wszystkie dowcipy. Nie, w formie książkowej myślę, że to by się nie sprawdziło, ale wiesz, wyobraź sobie stary, jaki to byłby hit płyta DVD i po Wszystkie prostu... Wszystkie kawały wiesz, Karola. Suchar za sucharem, stary. Myślę, że ludzie by to kupowali wiesz w ramach jajcarskich prezentów na urodziny, wiesz, czy... czy, czy, czy, znaczy, pracy, czy ja nie, nie wiem, to, czy ty, myślę, że... ty pamiętasz, ale chyba raczej pamiętasz, bo jesteśmy te same, te same roczniki, to samo pokolenie. E, no, myślę, lata tak. 90. wczesne, może też nawet do -te, ja już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale były przecież wydawane książeczki y, Masztalskiego kawały, tak? Pamiętasz? Masztalski, kawały. Nie wiem, co to było. Znaczy ja, ja bardziej jestem z, z, z południa Polski, to wiesz, śląskie sprawy, to... Bo to były takie kawały właśnie z, z tamtego regionu. Ale, ale z Bogdana Smolenia, kasety. Miałeś? Słuchałeś? Nie. Kabaret? Nic? Znaczy kojarzy oczywiście Bogdana Smolenia i tak dalej. Tak, tak, ale, nie, ale wiesz, no ale Bogdan znaczy nie Smoleń... nie zliczyłeś tej popkulturze, tej scenie? Nie, nie wymieniałeś nie, się wiesz, że, Ale nie, nie, ale Bogdan Smoleń to był generalnie satyryk, tak? To, czy jest satyryk, satyryk to natomiast... to ładnie powiedziałeś. Yy, no, Literat no, satyryk. Tak to, tak to nazwijmy. Natomiast, natomiast yy, Karol Strasburger jest generalnie aktorem, a jego twórczość satyryczna nie jako przy okazji, no. Właśnie, a czy Karol jest... grał ostatnio? Zwracam się do pana Karola, Karol, bo tak uprzejmiej pan Straż Strasburger. Czy ostatnio gdzieś grał w czymś? Ja nie wiem, bo ja nie, nie śledzę tego, co się dzieje bo w polskim zimie. Fantasma Familiada mm -hmm. już ma 20 lat chyba, nie? Jakieś 20-lecie niedawno było. No, wiesz. I po wielu parypetiach nie? ten program wrócił. I to jest to jest w bardzo amerykańskim stylu prowadzony program. A czy ja nie mówię, że jeśli chodzi o, o, o samo prowadzenie przez pana Strasburgera, tylko że mamy ten program, który przez tyle mm -hmm. lat jest i wiesz, my je znamy, nasi rodzice, rodzice go znają, nasze dzieci, być może, będą oglądały Karola Strasburgera. i Dzieci, naszych dzieci, no kto wie, no nie, tam niech, niech mu Bozia zdrowie da, ale poza tym, zawsze było tak, że jakiś program, powiedzmy, że przez parę lat to był absolutny hit, ludzie tylko to oglądali, a później, wiesz, cisza, cisza, cisza, wielkie znudzenie. A w Stanach nadal masz Koło Fortuny, nadal masz Wabank, bank tak naprawdę u nas w Polsce to, to zostało, jeden z dziesięciu i właśnie familiada. Dwa takie przeciwstawne programy. I tak się refleksyjnie mi zrobiło. Widzisz? W naszej młodości. No, cóż mogę powiedzieć, no. Chciałem Cię zapytać. Chciałem Cię zapytać, drogi Juliuszu. Grałeś tego Co Batmana Arkham City. Ja rozumiem, że Ci się podoba. Nie wiem, grałeś w poprzednią część Arkham Asylum. Yy, skończyłem i uważam, że jest to jedna z, była jedna z, z lepszych w ogóle gier. Myślę, które... że możesz użyć wybitne, to nie jest chyba jakiś tam, wiesz, afrontowy. No świetna, świetna gra, świetna gra. Ja pamiętam, że akurat y, grałem w tą grę y, znacznie, znacznie przed premierą zanim to trafiło do normalnej dystrybucji. Pamiętam, że żałowałem, że już musimy przestać w to grać, byliśmy parę godzin. Gra mi się tak podobała już wtedy. I oczywiście ja skończyłem wersję i skończyłem. Grałem w wersję na PC-cie, później, później chciałem kupić jeszcze wersję na PlayStation czy na Xbox, już nie pamiętam, ale nigdy tego nie zrobiłem, ale, ale chciałem, miałem taki zamiar. Ale oczywiście skończyłem wersję pc -tową. Świetna gra, świetna. Wybitna, rewelacyjna, cudowna. To są takie określenia, Raz które spokojnie można użyć. Yy, nikt tutaj nie zarzuci ci przesładzania. I teraz grałem w Arkham City. Ja też, yy, ja w ogóle skończyłem Arkham City. I również uważam, że to jest... Tak samo. Uważam, że to jest... No nie, no ja skończyłem, że skończyłem gra rewelacja. Właśnie. I teraz wyszła... To gra w ogóle, która wiesz, ja pamiętam, ona pokazała, że można zrobić grę, wiesz, o, o, o Batmanie, czy w ogóle o takim superbohaterze z pierwszych stron gazet. I naprawdę zrobić dobrą grę, nie? Mm -hmm. Ona się odwoływała chyba do tych bardziej takich mrocznych konotacji komiksowych, tam od tego słynnego komiksiarza, który też przywrócił Batmana do łaski, jak on się nazywał, wiesz, o którego mi chodzi. To, to... Tego, który narysował chyba wcześniej Sin City, nie? Wiem, że millerze nie? Frank Miller. Tak, mm -hmm. nie, Frank Miller, czy on narysował Sin City? Tak. Dobrze mówię? Tak, no dokładnie. Czy Frank Miller, tak, tak. ten y, Dark Knight tak. on zrobił. Frank... Tak, no i wiesz i, i to się oczywiście też zbiegło z tym, że, że w ogóle ten Batman y, od czasów chociaż ja uważam, że Batman wiesz Tima Bartona y, z Jackiem Nicholsonem i z Michaelem Keatonem był znakomity tak, tylko że to się zupełnie w innej kategorii taki groteski czy... nie, nie, nie, Batman, Batman y, ale był mroczny, było mroczny był mroczny, miasto, był było gotycki, świetne... nie, był cudowny było świetne, tylko później ta seria Zapoczątkowana przez Bartona, poszła w trochę innym kierunku. Ten, ten drugi Batman też jeszcze był dobry, chociaż Ale, ja ale, raczej, on, ale on już był, ale to już był przedsmak tego, co później okazało się właśnie z Tak, Batman... w, tym trzecim, w trzeciej części, w której Batmana wsielił się kto? Chyba ten, ten Affleck, Wal tak? Kilmer. Val Kilmer. O. I to już była wiesz, taka popłuczyna, kolorowa, efekciarska. Jeszcze tam ten Schwarzenegger grał jakiegoś Mr. Ice, tak, czy, czy kogoś tam. Czy Friz mhm. czy wszystko jedno. I to już było badziewie. I później, parę lat później, Christopher Nolan, mhm. świetny reżyser. Świetny reżyser, ale ja Christophera Nolana przede wszystkim cenię. Oczywiście za tego Batmana też, ale, ale to trochę inna wiesz, inna skala, mhm. nie? No bo ja go cenię przede wszystkim za dwa filmy: Memento, mhm. który jest po prostu wyśmienitym filmem, yy, i za drugi wyśmienitym filmem. Jak to filmik, się mówi, wywrócił wszystko do góry nogami. Tak, w momentu tak, odwrócił w ogóle narrację filmu opowiadany od końca. Polecam wszystkim, żeby go obejrzeli, bo to jest film, który się ogląda i się ogląda najpierw scenę, która wynika ze sceny, która chronologicznie wydarzyła się wcześniej, ale w filmie my ją oglądamy dopiero później. Mhm. Więc jakby poznajemy sytuację końcową i przez cały film w zasadzie wracamy do początku, czyli a, i łączymy wszystkie fakty, aha, to dlatego on zrobił to, a, bo ten był tym. Mhm. I tak z każdą kolejną sceną odkrywamy głównie z bohaterem, bo on tam cierpi na taką przypadłość, która polega na zaniku pamięci tej takiej krótkiej bodajże, tak? Czyli on generalnie pamięta to, że się urodził, że miał takich rodziców i tak dalej, że chodził do takiej szkoły, ale nie pamięta tego, co się wydarzyło pięć minut temu. Mhm. Więc reżyser, żeby to oddać, opowiada historię w taki sposób, że oglądamy jakąś scenę i zaraz, ale o co chodzi? Dlaczego ten facet mnie leje po mordzie? A, i dopiero potem oglądamy scenę, która w gruncie rzeczy doprowadziła do tej sceny, mm -hmm. tak? Czyli, czy, która, się, która się wydarzyła wcześniej. Więc film świetny, gorąco polecam, yy, Konczalski. Natomiast yy, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi a, o Batman Begins, o... Begins, Batman Begins też, ale, a drugi film to jest oczywiście śpiączka, chyba tak to się nazywa czy... bezsenność, bezsen... nie śpiączka, bezsenność. Mm -hmm. Oglądałeś? Wiesz co Próbuję sobie przypomnieć... O Boże, jak mogłeś tego nie oglądać? Boże, Damian Paluch, no ty kiedyś byłeś szefem działu filmowego w Załodze G, no, zaskakujesz mm. mnie. By, to jest y, film z Alem Pacino. A Insomnia, e, przepraszam. Insomnia to oczywiście, dokładnie, że oglądałem. No, ja mówię, to jest świetny, świetny film. Tak, znakomity. Tak, Fantastyczny. Z, z Robinem Williamsem Hilary Swong. Tak, z Hilary Swong, dokładnie. I z tym aktorem, który, tym takim małym... Mm, Wiesz, o którego mi chodzi, no. On kiedyś był taki szalenie popularny, teraz chyba się troszeczkę wycofał, już nie gra w większości tych produkcji, ale pewnie jest już stary albo nie żyje, bo już nie śledzę tego filmu. Nie, nie wiem, o kogo ci chodzi, <laughs> bo... No te, tego mordercę, ten, ten, który gra tam, tego, tego, którego oni ścigają, ten główny podejrzany generalnie. Pff. No to teraz no, mi zbijeś ćwika, dlatego, że ja generalnie kojarzę ten film, ale nie, nie kojarzę żadnego małego. Że... Chyba, że mówisz o Al Pacino. Nie, nie, Al Pacino to jest Al Pacino, ale... Zaraz Nie Może Martin Donovan, o, o niego się chodzi? Michael Donovan. Nie, no, Martin. No, ale był też Michael Donovan. No na pewno, Michael J. Fox i... <laughs> Czy <myliłeś> taką grę. <laughs> no, no, ja to z... Michael Donovan to była jakaś postać z Beverly Hills. Michael tak? J. Fox, to teraz musisz powiedzieć Matthew Fox. To teraz Matthew McConaughey. Nie, Michael J, Michael J. Fox, to ja pamiętam. Rob Williams, Rob Williams. Ja powiedziałem, to? że Robin Williams, ale Robin Williams to... znaczy Przez, wiecie, jak ja bym miał określić Roberta, Robina Williamsa, bym powiedział, że ten taki strasznie włosiony. Ten, co ma rękawiczki no tak, nie, z własnych włosów. No, tak. Fajny aktor, no. I nie, no jest rewelacyjny, fajnie, że jest genialny komik jest y, slash aktor. Film jest ogólnie świetny. Mhm. Warto też obejrzeć. Aż, wiesz co, jak <laughs> powiedziałeś, że on jest mordercą to go komuś mogłeś popsuć zabawę. Chociaż nie, to bo to jest... podejrzany nie, dlaczego? To jest główny podejrzany. No. O, tak, tak, to w takim razie zostawmy. Nie, nie, tak, to jest główny nie podejrzany. No, ja Nie pamiętam, Nolan, to jest. Christopher Nolan, innymi przy... jeśli, jeśli ktoś nie chciałby tak daleko sięgać po taki stary film, prawda, sprzed 10 lat, jak Insomnia, bezsenność ja, warto, to może sięgnąć po, hey. po y, film, do którego on przykładał e, ręce. Incepcja. Nie, człowiek zostali, ten nowy. Man of Steel. Ale pamiętaj, że reżyserzy amerykańscy funkcjonują, ja nie wiem w jakim sensie on przykładał tam rękę, ale pamiętaj o tym, że reżyserzy amerykańscy generalnie w Ameryce jest ten system producencki dość mocno tak. wynikający w ogóle z kultury filmowej i z tego jak to ona się tam rozwijała i generalnie dochodzi czasem do takich paradoksów, że jest taki wybitny reżyser, którego uwielbiam, który robi znakomite filmy, który się nazywa Richard Linklater albo Linklater, nie wiem jak go czytać, ja mówię Linklater i mam to w dupie, no, czy komuś generalnie się nie Generalnie więc to jest reżyser, który na przykład zrobił taki film jak Szkoła Roka. Totalny, komercyjny. Z Jackiem fatyjny. Blackiem. Tak, z Jackiem Blackiem. Fajny film, fajnie się go ogląda, sympatyczny, ale umówmy się, no to nie jest to jest takie lekkie, rodzinne, familijne kino. Nie tak, dzieci. No dokładnie. Natomiast on nakręcił też taką trylogię, która się nazywa, już w tej chwili trylogię, przed zachodem słońca. Przepraszam, przed wschodem Słońca, potem przed zachodem Słońca, i teraz jest przed północą ta, ta ostatnia część. Nie oglądasz, Nie kojarzysz? Znaczy, ja kojarzę, no. Jessie i Selene. Stary, no ale ja obejrzałem Przed Północą teraz niedawno, byłem w kinie tym. Trochę mnie zbulwersowała ta scena, jak ona pokazała cycki. No w sumie kurde, no. Nie spodziewałem się odsłoniła tego. Odsłoniła Aktorka, Wiesz, ja mam zawsze ten problem, nie? Lubię jakąś aktorkę, darzę ją pewnym platonicznym uczuciem, a potem ona nagle mi pokazuje cyce na środku. Ale ty mówisz tak, o, o tej aktorce e, Julie Delpi? Julie Delpi, która jest wybitną aktorką i, i dla mnie zawsze pozostanie... No, ona w wy... takim bardzo ciekawym filmie grała, nie wiem, czy, czy miałeś okazję... Tego Kieślowskiego też grała. Ja wiem, Dwa dni w Paryżu, się. nie wiem, czy oglądałeś. Tak, ona sama go wyreżyserowała. No właśnie i tego nie film... wspominam. I ona powstała, to był film, który powstał paradoksalnie właśnie z tych doświadczeń, przypuszczam, tych... ale mi się nie podobał ten film, powiem Ci szczerze, nie podobał. Nie mi się nic. podobało to okno na Paryż z tej, tej jednak, z perspektywy. Jednak, jednak ręka, wiesz, jednak ręka reżysera Linklatera jest, jest ważna. i. No tak, wrac... wracajmy do Linklatera. Um, ale film jest. właśnie i te trzy filmy, wiesz, ja mam, ja mam na półce te dwie pierwsze części w takim dwupaku sobie kiedyś się kupiłem, w ogóle byłem uzależniony od tych filmów, są wybitne. Oglądasz rano i wieczorem. Tak. Przed zachodem słońca i. Tak, świetne filmy. Oglądasz wszystkie trzy? Nie, nie, niestety taki no naprawdę, warto obejrzeć takie obyczajowe, oni cały film gadają, więc może nie dla wszystkich, ale, ale ogólnie cały film, wiesz, ale widziałeś w ogóle którąkolwiek część? przedschodem co, ja Czy kojarzę to? ten film, tam Ethan e, Hawke, Ethan, tak, oni zresztą są współscenarzystami tego filmu, jakby to jest, w gruncie rzeczy te trzy osobowości się spotkały na planie, Ethan Hawke, Julie Delpy i Richard Linklater, no i wiesz, czasem tak jest, że spotykają się niezwykle utalentowani ludzie, którzy tworzą coś fenomenalnego i ja nie mówię, że tylko oni są utalentowani i brali udział w tym filmie, bo pewnie operator i tak dalej, wiele różnych rzeczy tam się, że tak powiem, sprzysięgło, były sprzyjające okoliczności natury, jak to się mówi. I powstał film wybitny, i powstał kolejny film wybitny, od którego ja w ogóle zacząłem wiesz, oglądać te filmy, czyli przed zachodem słońca. Jak oni, już nie, nie będę tam zdradzał, ale ponownie się spotykają te, te postacie, które spotkały się po raz pierwszy przed wschodem słońca, a w tej trzeciej części znowu się spotykają, już też nie będę mówił jak, lepiej mhm. nie czytać tych opisów, jak ktoś jak chce oglądać po kolei te filmy i mieć rzeczywiście tą niespodziankę, zobaczyć jak ta historia się... Że tak powiem układa, ale film jest wybitny, wiesz? Każdy z tych filmów jest no wybitny. właśnie, bo Każdy, o tym kinie reżyserskim, producentem. Każdy z tych filmów pokazuje wiesz, pewne emocje i uczucia wiesz, związane gdzieś tam z, z obcowaniem dwojga ludzi, ale pokazuje je na, na różnych etapach życia, wiesz? W różnych, że tak powiem, z różnych perspektyw życiowych, nie? W, w, w różnym kontekście. I każdy z tych filmów jest inny, cały czas opowiadają o miłości, ale każdy opowiada o tej miłości w troszeczkę inny sposób. I generalnie chodzi o to, że oni cały czas gadają. Mhm. Więc jak ktoś A tego nie, nie bo lubi, chci, to... bo tak Wyszedłeś z tego, że jest kino i kino reżyserskie. Ja rozumiem, że w tym przypadku mówisz o kinie reżyserskim. Tak, bo właśnie o to chodzi, że ten system producencki funkcjonuje w ten sposób, że Richard Linklater, jak jest w Stanach Zjednoczonych generalnie, to siedzi i robi filmy dla producentów, jest zakontraktowany, że w ciągu, nie wiem, pięciu lat ma podpisany kontrakt, musi zrobić trzy czy cztery filmy. Producent mu przekłada różne scenariusze i on sobie oczywiście może wybierać spośród tych, które, które, są, mu, które są mu przekładane, ale generalnie wygląda to w ten sposób, że musi jednak zgodnie z tym kontraktem jakieś filmy zrobić. I ten sam Richard Linklater, okej, okay, robi szkoły Roka, a potem jedzie do Europy i na zasadzie już swojego kina autorskiego robi film z Julie Delpy i z Ethanem Hawkiem, który jest zupełnie innym ale no. mm -hmm, mm -hmm. wracając do e, Batmana? Ja rozumiem, że Christopher Nolan e, w Batmana i to samo, powiedzmy, wracając, Rocksteady zrobiło z, z grami o Batmanie, czyli e, pokazali jak z tego bohatera, który został troszeczkę zapomniany i nie miał szczęścia do naprawdę dobrych gier, no jak, jak można naprawdę pokazać moc tej postaci i i w Arkham Asylum i w Arkham City fantastycznie się to udało, zrobiono genialne gry. I teraz jest tak, wychodzi kolejna część pod tytułem Arkham Origins. I generalnie to jest gra, która jest na tej samej, na, zbudowana na tej samej mechanice i tej samej zasadzie, tam oczywiście pewne rzeczy są zmienione, ale jest tak samo dobra, tak? Trzyma ten poziom. I nie wiem, czy, czy śledzisz, bo mówisz, że, tej, że jednak śledzisz, albo nie wiem, czy śledzisz, ale ostatnio było parę kontrowersji związanych z tym, czy, czy gry potrzebują być innowacyjne za każdym razem. Czyli na przykład kolejna część Batmana, ona musi być jakaś innowacyjna w stosunku do poprzedniczki. Czyli na przykład między Asylum a Arkham City no powiedzmy było to, to otwarte miasto. Tak? Miałeś tą przestrzeń i pewne, pewne rzeczy były zmienione, ale czy, jeśli tym oceniałbyś grę, to czy byś ocenił ją za to, jak ona jest, czy za to, jaka mogłaby jaka być, bo, bo na przykład nie, nie zrobili jej bardziej innowacyjnej, że ją zrobili... Nie, no ale to jest głupie pytanie, wydaje mi się, bo przecież jak oglądasz film i mhm. y, jeśli rzeczywiście chcesz go ocenić, masz taki kaprys, że chcesz go ocenić, no czy generalnie my lubimy wszystko oceniać, każdy lubi oceniać i mówić, a to jest słabe, to jest fajne, no to wiesz, ciężko jest znaczy, jeżeli chcesz go rzeczywiście ocenić, no to musisz bazować na tym, co przedstawił ci twórca. Czy to będzie film, czy to będzie książka. Ciężko jest powiedzieć, wiesz, no, podobałby mi się pan Tadeusz, ale ponieważ tam nie ma scen z mordowaniem i nie wiem, nie ma Batmana, to mi się nie podoba. Chyba z mordowaniem, no, to jest. Chyba to jest, jest absurd, no. Co? Chyba tam jakiś... no. tak, ale chodzi mi o to, że mhm. wiem, o nie chodzi. ma krwawych opisów, mhm. wiesz, jakich rzezi, albo na przykład nie podoba mi się pan Tadeusz, bo nie ma tam rzeckiego. No to ja ci za... powiem, o co dokładnie chodzi. Batman, Arkham eh, Origins dostało eh, różne oceny, tak? Generalnie to powiedzmy, że, to, że, że nie było jakiejś tam takiej średniej, która by była w graczach, albo te oceny były bardzo takie optymistyczne, wysokie, no albo się pojawiły właśnie takie głosy, że okej, okay, ta gra jest tylko dobra. Dlaczego? Dlatego, że nie, nie sprawia, że ta seria idzie do przodu. Rozumiesz? Wiesz, o co mi chodzi? Mm -hmm. Że nie, nie, nie ma nic innowacyjnego w stosunku do poprzedniej. Nadal świetna jest walka i tak dalej, ale ta walka jest nadal taka sama. Rozumiesz? I, i, i tu jest problem. No i... No, no, problem odcinania kuponów, no to jest osobna historia. No wiesz, jakby... Mm, ale czy recenzent powinien się odnosić, że no nie tak jak mówisz, do tego... Znaczy, moim znajomi już odpowiedzieli na to pytanie, ale to ja jak powtórzę że taki zabieg, powiedzmy, zastosuję, że czy recenzent powinien oceniać grę za to, czym jest, czy za to, czym mogłaby być. Gdyby no nie, jednak... No, wydaje mi się, że wiesz, warto jest oczywiście dyskutować, że możesz powiedzieć, no wiesz, szkoda, że jednak nie zrobili mhm. tego, czy tego, bo to mi się bardziej podoba. Mhm. Ale z drugiej strony ciężko jest mówić, ciężko jest wystawiać ocenę jakby dlatego, to może... Ale nie, wiesz nie, nie, nie podoba mi się to pytanie, mhm. powiem ci szczerze. To tak? powiem nie tak, wiem, czy jest czy na przykład yy, wysokie oceny rok kwestia... do roku Słuchaj, Call of Duty ta... są uzasadnione. Skoro tam praktycznie Co roku zmienia się tylko Jakiś tam settings setting, setting Jak to powiedzieć no, Lekko tło, troszeczkę inna fabuła Ale generalnie gra Niemal kropka w kropkę pozostaje tak, Taka sama Z drobnymi różnicami jakimiś dotyczącymi Gry w multi Ale nadal te gry dosyć wysokie oceny dostają I czy, czy, to, i czy w tym przypadku No nie Nie ma jakiejś takiej hipokryzji, że ocenia się że kolejną część Pokemonów wysoko... Ale to jest, wydaje mi się, pytanie do, wiesz, yy, to jest pytanie do recenzenta, tak? Znaczy tego, który wystawia taką ocenę mm -hmm. w gruncie rzeczy. I to też nad tym ubolewa problem, że jakby nie jesteś w stanie czasem mu zadać takiego pytania. Nie no, ja, ja uważam, że... że e, ja przyznam się, już teraz od razu mówisz, że ja w Arkham nie grałem. Z tego, co widziałem, z tego, co widziałem w różnych recenzjach, to jest gra, w którą naprawdę chcę zagrać. To nie ulega wątpliwości. Mhm. I mi się podobały poprzednie części. Ja na przykład nie widzę tego jako, nie wiem, jakąś specjalną wadę, no że jest, ta to, to gra to przypomina kwestia, poprzednie bo, bo, części. Wiesz, ale wiesz, pamiętaj, że każda gra jest osobną, osobną kwestią, ponieważ każda gra ma trochę inną fabułę. To jest już. Historia w Batmanie Arkham City jest zupełnie inaczej się zaczyna i, i zupełnie inaczej jest prowadzona niż w Arkham Asylum. I mhm. wiesz, i to jest jakby. I to jest to, no, mm -hmm. wiesz, ja, jeżeli ci się podoba, inny przykład, Zelda. Gram teraz, wiesz, w tą Zeldę Wind Waker, ale generalnie założenia są wciąż te same. No właśnie, to jest jedna z tych gier, które się praktycznie założenia... nie zmienia. Znaczy, zmienia się tak, znaczy zmienia się to, że to jest zawsze ta droga od zera do bohatera, mm -hmm. to jest główny leitmotiv każdej Zeldy, że ten gość... Wiesz, zaczyna jako zwykły chłopczyk i nagle coś się wydarza tak. i on wchodzi na tą drogę, wiesz, no czyli taka epicka paśń. I zawsze tą on, on, on, właśnie, gdzieś tam musi ratować. Tak, i zawsze tą księżniczkę gdzieś tam po drodze uratuje. Yy, ale oczywiście każda z tych historii jest inna, bo na przykład Zelda, Zelda Twilight Princess jeździło się na tym rumaku, biegało po, tych, wiesz, po tej ogromnej krainie. <śmiech> Jeszcze nie pamiętam, jak nazywa się nazywa, Hyrule chyba, tak. Jakoś tak. Yy, a tutaj Rumak został zastąpiony w Wind Wakerze statkami, tak, i się pływa, więc one się trochę zmieniają, mm. nie jest coś nowego, ale generalnie w swojej istocie to jest to samo. Mm -hmm. Znaczy, tylko pytanie, czy to jest wada, czy to jest zaleta, no wiesz no Moim zdaniem Zależy, to w, w ogóle nie powinno no, według... pod, podlegać pod, żadne, yy, yy, pod żadną kategorię, ani pod wadę, ani pod zaletę. To powinno być po prostu stwierdzenie jakiegoś faktu, który nie powinien wpłynąć na ostateczną ocenę gry że y, gra bo większość fanów Zeldy, oni czasami można powiedzieć, że tego oczekują że, y, że oni jakby spodziewają się, że ta gra będzie taka i oni by nie chcieli na przykład, żeby kolejna część Zeldy była zupełnie inna, czyli nie wiem, mógłby, byłaby chodzonym mordobiciem nie wiem, porzucono by elementy RPG na, na rzecz, nie wiem coś takiego, kwestia... albo wiesz żeby nie zrobić na przykład z Zeldy y, Dark Souls, wiesz o co mi chodzi Chodzi o to, że ludzie. Wcale... Ja, ale zwróć uwagę, że Metroid się zmienia, tak? Metroid Other M jest inną grą niż Metroid. Dlatego, Prime ale to, to było takie odcięcie kuponu od y, serii Metroid, ale generalnie Metroid, czy na przykład na Nintendo DS, bo był mhm. Metroid y, Hunters, czy właśnie kolejne części Metroida na, na, na GameCubeie, na, na Wii, to są jednak shootery z pierwszej osoby z, z pewną bardzo specyficzną me mechaniką one ewoluowały, znaczy wcześniej, to, to pierwszy Metroid to była to była platformówka, która jakby w, no swoją genialnością, no nie oczarowała wtedy, ale no, w pewnym momencie Duke jakby... też na początku był platformówką, Słucham? jakbyś nie po... Duke Nukem też, na jakbyś nie spojrzał, był platformówką. No tak, nie? tak, ale powiedzmy gdzieś tam nastąpiła ta, ta ewolucja Zdefiniowanie tak naprawdę tego, czym jest Duke Nukem, tak. tak? czyli stwierdzenie, że Duke Nukem jednak, to, bo dzisiaj nikt nie pamięta Duke Nukem jako gry platformowej. Tak, tylko że e, praw, tylko Duke Nukem gra platformowa stało, nigdy jako, nie osiągnęła powiedzmy sensie... takiego statusu i kultu, ani też nie była tak dobra jak nie, Metroid no. Prime. Aż mi spadł, spadł headset, cholera. Ale generalnie, jak to powiedziałeś, ale jak to nie osiągnął? No Duke W pewnych kręgach wiesz, to, że to nie jest oczywiście taki hit na miarę Super Mario Brothers czy, czy, czy czegoś innego, no, to, ale to jednak jest gra, wiesz, kultowa, no, w pewnych kręgach przynajmniej. Znaczy nie, no, bo chodzi o to, że Metroid, y, Super Metroid, to, to była gra, która, w, w, no, takich gier praktycznie nie było. No. To, to była pierwsza gra, która po prostu robiła takie rzeczy, no nie, z, y, z rozgrywką, i oczywiście w jakimś tam czasie, kiedy, kiedy no, konsole już były na tyle, powiedzmy, mocne, silne, te chy miały, można było się pokusić o to, żeby y, przejść, powiedzmy, z, z drugiego wymiaru w trzeci, w trzeci wymiar. Ale wiele rzeczy z tej rozgrywki jakby, jakby ten y, pozostało nadal, y, no, te idee się nie zmieniły. Na przykład Darksiders 2 już nie zostało tak przyjęte ciepło, jak, jak pierwsza część. Dlatego, że postanowiono zbyt wiele rzeczy zmienić, że jakby do tego, do tego dania, które było naprawdę dobre i ugotowane, postanowiono dodać coś jeszcze, coś zmieniać, ugotować od nowa, no i okazało się, że niekoniecznie to się sprawdziło. Ale wiesz, to jest odwieczne pytanie, czy robisz grę, czy w ogóle robisz film pod oczekiwania graczy, czy robisz film pod oczekiwania własne jako twórcy gry, tak. czy, czy, czy pełnoprawnego artysty, no wiesz... W momencie, kiedy Wydaje, wchodzi, wchodzi jest, księgowy, to, jak to się ładnie mówi, no to... Problem, problem jest tego rodzaju, że Batman, że, mówimy cały czas o swego rodzaju grach mainstreamowych, um, które, które jakby są obliczone na zysk. No. Ktoś w to inwestuje pieniądze, żeby te gry powstały um, i te gry mają po prostu prosty i jasny cel, mianowicie muszą się generalnie sprzedać, tak, no. Tak. Bo ktoś musi Wiesz, na nich sobie, no, zarobić. Mnie po prostu ta kontrowersja związana z tym właśnie, że Batman dostał niską ocenę nie dlatego, że jest grą słabą, tylko dlatego, że jest tak mało, tak mało się różni od poprzednich części. I to mnie po prostu zabolało. I dlatego chciałem o tym powiedzieć. Być może to nie jest nie jest coś tak ważnego, dlatego że jeśli gra jest dobra, to i tak gracze po prostu pójdą, jakby nie, nie będą się sugerować takimi tendencyjnymi recenz recenzjami, które, które po prostu zamiast... No nie wiem, w każdym razie no, rozumiesz, o co mi chodzi. Ale nie, ale to jest, wiesz, jakby czy tam, czy oglądam recenzję i jakby no kwestia, czy mnie te argumenty przekonują, czy mnie te argumenty nie przekonują i to wszystko, no. Mm -hmm. No to co co, Jujuszu? Um, ten odcinek poświęcony większości Wii U proponuję zakończyć. Będzie miał znowu znikomą słuchalność? Yy, na to liczę, dlatego, że uważam, że im mniejsza słuchalność, tym większa wartość dzieła dlatego, że aby <śmiech> nie każdy, <śmiech> wiesz, tak to jest. Jakbyśmy byli popularni, tak jak na YouTubie są popularne filmy, to czy to oznaczało, że ktoś docenia to, co robimy, czy tylko po prostu odbiorca jest mniej wymagający. No. Ja wolę trafiać w niszę intele intelektualnie wybitnych osobników. Ale może być też tak, że trafiasz po prostu... No... Kulą w płot. No, dokładnie. No. Nie, no, e, Statystyki mówią, że każdy odcinek z Liszem kończarskim schodzi na pniu. Wszystkie odcinki schodzą po pierwszego dnia i musimy później dogrywać. Więc y, uważam, że sytuacja jest wyjątkowo dobra. Y, Juliuszu, Aha. mam nadzieję, że, że to jest y, początek powrotu do wspaniałego Ale świata sam gier. Ale że nie kupisz station 4, więc gdzie ja mam wracać? Wiesz co, jak możemy się kiedyś zgadać, że jeśli się okaże, że Wii U y, Uzdrowiło cię. O, żyję tego słowa. Uzdrowiło cię, tak? Czyli wróciłeś Zobacz, na łono to graczy. To w takim razie może się przekonać do PlayStation 4. Jak się przekonać do PlayStation 4, to cofniemy się te 5 lat do tej wspaniałej przeszłości, w której graliśmy sobie w różne gry razem i jak to się mówi, ten kroszczat i tak dalej, to wszystko było. No, Aż się rozmarzyłem, widzisz? No. Więc graj Graj, dużo graj e, i do usłyszenia. Dziękuję Ci Juliuszu e, za udział, jego żegnam Żegnaj Ambadora dziękuję, view. tak, jasne. Tak, Chiński, albo in... Jakiś obiad dzisiaj, jakiś bankiet szykujesz? No, przyjeżdża Ambasador z Indii, bo tam podobno A, jest syl. 90% gier, więc. <grym, <grym, <grym, <grym, tworzonych na całym tak, świecie, więc też słyszałem. Zwłaszcza jest to pogląd popularny wśród niemieckich e... środowisk naukowych, uczonych. Tak, tak w niemieckim środowisku <głos> naukowym jest to pogląd szeroko spopularyzowany. No myślę, że to jest adekwatne do tego, ile się filmów w Bollywood tworzy. Być że je by, jeśli by... Zapewne przeliczyć... Myślę, że można by było. Tak, wiesz. Ci... Ale wiesz co, to jest ciekawe? Czy na przykład gra, wiesz, tak jak są, wiesz, Bollywood i te filmy bollywoodzkie, które cieszą się w gruncie rzeczy w naszej kulturze zachodniej jakąś tam popularnością. Ponieważ są. egzotyczne, jest... tak, są inne. Są egzotyczne i one się podobają. Nawet chyba ty jesteś fanem. Jestem fanem, chwili, ale nie? jestem takich filmów akcji komediowych, które, które jest one, one czerpią dużo z amerykańskiego kina, ale wszystko jest. No ale to... przetwarzają tak, to kulturowo na dokładnie. swoją modłę. Natomiast wiesz co, kwestia jest tego rodzaju, to jest ciekawe, nie? Czy, czy powstałyby kiedyś, czy jest możliwe, żeby w ogóle w grach komputerowych wytworzył się taki bollywoodzki gatunek i wtedy na przykład, nie wiem, grasz w coś pokroju GTA? po czym nagle, stary, masz całą sekwencję a la Dance, Dance Revolution, ale nie na zasadzie minigierki, którą, wiesz, w GTA też masz przecież te minigierki, tak? Możesz pójść sobie na kręgielnie czy coś, tylko, wiesz, ona jest... No musisz to przejść, bo inaczej fabuła stoi w miejscu, tak? Ona się nie przesunie o krok dalej, nie? Wiesz co, jak sobie tak myślę, to <śmiech> nie wiem, że tamte Dance Dance Revolution nie jest popularne, tylko my o tym nie słyszymy. 95% gier jest stworzonych w Indiach i... i... 89% z nich, czy tam nie wiem, 99% z nich po prostu tam zostaje. Możliwe, słuchaj, no. Wiesz co, musimy zapytać ekspert. Tak? Ja myślę, że ty tam znasz kogoś, kto wie w tym temacie naprawdę sporo, bo słyszę od osoby, która słyszała, i, i, I być może wrócimy do tego tematu. Dla mnie to jest arcyciekawe. Temat, wydaje mi się, że ten temat y, urodził się pod koniec, a wydaje mi się, że było wiele ciekawsze niż to, co było przez cały podcast. Niestety mam wrażenie, że ludzie wyłączą ten kodos po pięciu minutach, bo pomyślą, kurwa, o czym oni gadają Jakiś grach na Wii U. Dokładnie, kiedy mogliby rozmawiać o klasy, sytuacji y, deweloperów w Indiach. Indiańskiego programu. Ja, pozna ja, ja znam wielu Hindusów i to są naprawdę sympatyczni ludzie, ale przyznam się, że nigdy nie podejmowałem z, nich tematu, z nimi tematu gier komputerowych i ich produkowaniu w Indiach. Nie mogę, no. No tak. No tak wiesz, ale... jakby nigdy nie mi do głowy, że, że to jest, że oprócz no Bollywoodu to... i Krykieta tam się coś dzieje. No nie, no dzieje się. No przecież... Ktoś ma te informacje. To jest właśnie to, to jest co ciekawe, że ktoś ma te informacje i. Ale ktoś ma te informacje i wiesz, i, ale i jakby my żyjemy w jakim, w jakim zakłamanym w jakimś zakłamanym matrixie Dlatego, że te informacje, one są arcyciekawe, ale one mogą być niewygodne dla tego środowiska, które próbuje nam wmówić, że tak naprawdę 90% to gier to powstaje w Ameryce i w Japonii. Czyli gdzieś jest jakieś lobby, które... Nie. w Ameryce i w Japonii powstaje tylko 10% gier, natomiast w Europie jest to mniej niż 0,5. Ale nie, chodzi mi o to, że to wiemy, że to wiemy, bo my mamy oficjalne źródło które nieoficjalnie jakiś raport czytało, ale chodzi mi o to. Ale, ale chodzi mi o to, że ktoś rozgłasza odwrotną informację. Jakieś lobby ludzi, którzy chcą, żebyśmy wierzyli, że to w Ameryce się robi gry. Nie, mi się wydaje, że to jest, to jest, wydaje mi się, że to jest. jasne. To jest. Wydaje mi się, że to jest jasne. To jest międzynarodowy spisek, a w gruncie rzeczy. Komisja Laska. Komisja Laska. I portal parówkowy. Nie, ale w gruncie rzeczy mam... Bo pytanie, które należy zadać. Czy brzoza była złamana przed, czy po tym, jak informacja o grach powstających w Indiach została ujawniona? I tak naprawdę kogo oblał kwasem? Kuba Wojewódzki. Dokładnie, bo jest wielce prawdopodobne, że oblał obrał samego siebie. Podobno, ja nie chciałem nic o tym mówić, ale no potknął się na krawężniku, niosąc kawę. Kawa była brązowa, się nią moblał, czy tam jakieś gorące kakao. Kaczarski no pozdrawia. I, i ten, i, i być może stąd się to wzięło, że ta nieinformacja o tym kakao gdzieś dostała się do mediów, została źle odebrana, być może przez jakiegoś stażystę, który płaci za to, że ma staż. Nie wiesz, że kakao jest nieodmienny i powiedział o kakale, a kakale zostało zamienione. A kakale to jest, to jest indyjskie, hinduskie słowo, które oznacza to gry komputerowe. A. I ktoś powiedział, że 90% kakale kuba wojewódzki. I ktoś tam mówi, co, w wojewódzkim mieście jakimś tam, nie, nie, jest, to chodzi o indyjski tam region i tak dalej. Ja bym, ja bym się na tym skoncentrował. Jeśli... Ale mi się wydaje, że, bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, no ty żyjesz na wyspach, więc tam generalnie, zwłaszcza i w ogóle Wielka Brytania... No tu się pije gorącą czekoladę, to... wiesz, dlatego problem na przykład przejęzyczenia ale... i kakao Hindusi... nie istnieje. Ale... Tak, ale, ale generalnie Hindusi, wiesz, no dawne kolonie brytyjskie w Indiach, więc, więc powiedzmy... To bardziej problem jest w Londynie, tak. Pewne... Yy, tak, ale przez pewne, wiesz, uwarunkowania kulturowe jest większa szansa, że spotkasz Hindusa na wyspach, czy to będzie Irlandia, czy to będzie Wielka Brytania, czy to będzie Anglia czy to będzie jakieś inne, yy, jakiś inny kraj, nie wiem, może tam jeszcze coś jest <głosy> na tych wyspach, wiesz, jak, jak ujawniamy tak kluczowe, yy, tak kluczowe informacje. Tak, Ale ja wiem, do czego zmierzasz. Zasadzie... Chcesz po Dobra, prostu okay. powiedzieć, że skoro tu jest więcej Hindusów, to informacje na temat tego, gdzie produkuje się gry, zasłyszane z ich ust, ja automatycznie yy, po prostu puszczam je mimo uszu. Ale osoba, która rzadko widuje Hindusa, na przykład tak, taki może profesor w Warszawie to? powiedzmy, nie? Jeśli on spotka osobę, która pochodzi z, Hi z Indii. Z, z Indii. I ona usłyszy, że 90% gier tam się produkuje, to ona nie ma prawa nie wierzyć tej osoby, dlatego że to jest osoba, która tam mieszkała, tam przebywała. Być może ona to widziała. Dokładnie, wiesz, to jest tak, jak I ja wie, mieszkam. To jest Ciebie, jeden tak, chyba z to... najbardziej zaludnionych krajów, jeśli nie najbardziej zaludniony tak, kraj. Nie no, ale nie ale to jest nie tylko że najbardziej zaludnionych, to jest kraj, i to są stwierdzone badania y, statystyczne, socjologiczne, badania kulturowe, w bardzo szerokim znaczeniu, y, bardzo szeroko zakrojone, na szeroką skalę i dużą. Y, niesłychanie wręcz skomputeryzowany. Mhm. To, jest, to jest kraj, w którym też spotkałem się z takim poglądem, każdy obywatel ma chip. Tak, tak. I ten chip, i to jest akurat, to jest akurat fakt, chip, żart ja na bok, to jest ten chip, nie, ja nie który mówię, przekazywany chip jest ciała było... ciała, chipu, chipu z ciała do ciała i ten proces przekazywania chipu, chipu z ciała do ciała nazywa się reinkarnacja. Ale ta reinkarnacja jest, też jest nazywana jako respawn w grach. Ale, ale, ten, chip, ale ten chip jest także e, od pewnego czasu wszczepiany w Unii Europejskiej. Ponieważ Unia Europejska niedługo będzie miała pełną kontrolę i wtedy rzeczywiście będziemy wiedzieli, ile gier powstaje w Europie. Mm -hmm. Tylko, że ten chip właśnie w Europie nazywa Cookies i żeby ci go wszczepili, to musisz podpisać serograf. E, aczkolwiek wracając do tego raportu, na pewno Komisja Europejska coś wie i to jest jak, tu mi się podoba twój reporterski, dziennikarski, śledczy nos. Że masz czuję, że gdzieś tam niedługo Pojawi się dyrektywa, że ma być więcej gier produkowanych w Europie, żeby przeciwważyć inwazję gier z Azji, szczególnie z Indii. No przede wszystkim, umówmy się, no przecież ja na przykład, czy nie masz takiego wrażenia, odpalając najnowszą grę komputerową, nie wiem, mówiliśmy o Batmanie, mówiliśmy o nowej Zeldzie, mówiliśmy o, o, o, o jeszcze jakichś tam innych grach, o niektórych nie mówiliśmy. Czy nie masz takiego wrażenia, że te gry, bo ja mam wrażenie, jak gram w te gry i to jest takie, to, to mnie męczy, ja się czuję indoktrynowany. Znaczy nie zwracałem na to uwagi, ale Ale ty się czujesz dlatego, że jesteś. Zalew hinduskiej kultury, na który, czy ja wiem, czy ja się zgadzam? Coraz więcej osób farbuje włosy na czarno i stosuje brązowy samoopalacz. To nie wynika z tego, że po prostu jest taka moda, tylko grając w grę, ja nie wiem, czy, czy jesteś świadomy, że istnieje coś takiego jak przekaz podprogowy. No, jestem świadomy. Każda no co ten... 125 klatka podczas gry, to jest przekaz. To jest przekaz, który dla nas wydaje się niezrozumiały, dlatego że jest pisany od prawej do lewej, używając, prawda, tych indyjskich liter, hinduskich. Ale nasz mózg nie musi znać języka, w którym jest przekazywany przekaz podprogowy, dlatego że on i tak dochodzi do nas podprogowo. A poza tym zwróć uwagę, że Kama Sutra jest szeroko spopularyzowana i rozpowszechniona na całym świecie. Oczywiście nie, cza, często nie jest to nazywane kamasudrą. po prostu nazywamy to różnie. HBO, Canal Plus. Nie, no, nie, miałem my, na no myśli, nazywamy to różnie typu wiesz, yy, seks, pozycja misjonarska. A ty mówisz te, o tych swoich ulubionych rozdziałach, ale to możemy tak. Pozycja na jejścia, wiesz, i tak dalej, jakieś pozycje jeszcze horyzontalno- że tak powiem horyzontalno-wertykalne, i tak dalej my mówimy tak, a okazuje się, że w gruncie rzeczy to wszystko jest kama Więc to jest problem. To jest poważny problem, że coś, co nam się wydaje czymś zupełnie normalnym, zwykłym, charakterystycznym dla każdego człowieka, w gruncie rzeczy jest tak naprawdę czymś hinduskim. Czymś, co wynika z tego zalewu kulturowego, czyli, który tutaj się odbywa. Czyli, a to też może być, tak jak nie, są, nie wiem, czy nie, ja wyglądałeś... nie, nie, nie ale, ale mówię w tym sensie, że wie, że to jest ten wpływ tej kultury, która się przekłada na nasze życie, na naszą codzienność. Teraz jak sobie o tym myślę, to uświadomiłeś mi jedną rzecz i ta, Ona została też w pewien sposób zilustrowana w filmie Tima Burtona Batman. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć. Wybitny film z 1989 roku. Michael Keaton. Przecież, Joker, jak Sebastian. zmazuje fragment twarzy, to przepraszam, ten kolor w żadnym stopniu, ten kolor w każdym stopniu przypomina heaven. Tak, tak, tak. ty bardzo spostrzegawcze tutaj. Tam jest taka sama, jak ona go oblewa wodą, bodajże ta, jak ona się nazywa. Tam jest jeszcze tak? inny taki motyw. Tylko tam wykorzystano chemikalia, dlatego że technologia 24 lata temu nie potrafiła wykorzystać technologii internetowej do przekazywania wirusów. W tamtym przypadku miałeś tą kombinację chemikaliów, która wpływała na to, że jeśli na przykład użyłeś szamponu A i na przykład mydła B, to wtedy dochodziło do reakcji, która powiedzmy była miała jakiś tam niepożądany skutek. Tutaj jest tak, że masz przekaz podprogowy z gry, jednocześnie właśnie dochodzi do ciebie ta kama sutra, bo yy, większość osób nawet nie wie, że stosuje kama w domu. Większość wielodzietnych rodzin nie wie, że kama sutra od lat gości pod strechą tak. polskich domów. Umówmy się, Polscy. to jest zasadnicze nie pytanie: tutaj... czy powinniśmy bać się kultury indyjskiej, Hindusów i zalewu gier, Yy, czy może przyjmijmy to nie. i to będzie jednak lepsze niż to, co mamy teraz w Europie. Czy na przykład jednak lepiej być pod, pod kontrolą Kama Sutry, czy Unii Europejskiej? Nie, ja bym osobiście uważał, że tu nie ma powodów do obaw, wiesz, w ogólnym rozrachunku. Yy -y -y. Czyli to można powiedzieć, że takim optymistycznym akcentem możemy zakończyć, że nie obawiajmy się yy, będzie dobrze. Nie lękajmy się. Nie, będzie dobrze, na pewno. Ja myślę, że w tym nie ma nic złego, wiesz. To jest tak naprawdę. No takie życie, no. Po prostu. Tak. bardzo, bardzo nie, nie, głęboka refleksja. Nie jest takie jest i... życie. Ja myślę, że to, że to można dopasować do wszystkiego, co nas dotyczy. Kiedy widzisz skina po swoim filmie, takie jest życie. Kiedy grać się podobała naprawdę taki Batman, Arkham City. Tak już, takie jest życie. No, Poznasz piękną tak kobietę życie, no? i mówisz, zakochałem się. Takie jest, tak jest życie. No, ale tak jest, no. no. Więc Juliuszu, pozwól, że zakończę tym. Takie jest życie. I dziękuję Ci za nagranie kolejnego odcinka Fantasmagierii, która uczy, bawi i strofuje. Kolejny odcinek już za tydzień. Juliuszu. Pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrawiam naszych słuchaczy. Ja również dziękuję za świetny podcast. Dziękuję za, chociaż nie wiem czy nie przynudzaliśmy, ale mam wrażenie, że. To się wytnie, te Twoje tutaj takie maludzenie. Może zdążę zagrać jakąś dobrą grę jeszcze do kolejnego podcastu. Pamiętajcie, zaprosić, bo ostatnie podejrzanie uważam, że to jest coś podejrzanego, chociaż nie. nagrałeś się ten podcast bez ze mnie, ostatnio go publikowałeś, nie wiem z kim, z jakimiś dziwnymi osobami. Dlatego, że stosuję kemasuzę. Bo stosujesz gdybyśmy... rotacyjny, system rotacyjny. Gdyby, gdyby... Gdybyśmy byli wszyscy i naraz, to by się okazało, że to się nie da tego słuchać. Ci... Jakiś w ogóle z tej kawandasmagerii zrobił się taki wiesz, taki, taki tygiel, wiesz, w którym się mieszają różne prądy, różne jakieś poglądy. No to jest taki, różnych... taka kultura paryska w wersji yy, eterowej, Dokładnie. nie papierowej. I to, nie, nie wiem, czy to mi się Jest to jest taki przegląd, porowało, ale... taki przegląd, ale cirka, y, lata 50-60. Żebym że jestem wyjątkowy. może. A nie, że, że są wszyscy i wiesz. I nagrywasz ze mną, bo reszta cię odmówiła. Nagrywam z tą dlatego, że chcę. Myślałem, że powiesz, coś na <śmiech> Że mogę? <śmiech> że jest przyjemnie. Że lubię słuchać Twojego głosu. Niepotrzebne skreślić. No tak. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmageria.net komentować, zabierać głos w dyskusji. Będzie nam miło, zwłaszcza mi, bo mam wrażenie, że nikt tego nie słucha. No właśnie. Udowodnijcie Juliuszowi, że jest Was cała armia, że jesteście legionem. klepcie. co myślicie na tematy poruszone w, naszym, w naszej rozmowie. www.fantasmagieria.net facebook.com ukośnik podcast Fantasmagieria Polecajcie znajomych. Do usłyszenia.